opiwie.wordpress.com podcast przy którym pocieknie ci ślinka Dzień dobry, witam wszystkich za mikrofonem jak co tydzień bania przepraszam za mój głos jednak no dopadło mi jakieś późno jesienne choróbsko no i niestety dzisiaj będzie odcinek bez degustacji piwa jedyne co dygustuję to jakaś owocowa herbatka na zmianę oczywiście z lekami no niestety tak to bywa późną jesienią że ludzie się przeziębiają no i niestety mnie dopadło ale oczywiście nie mogę was zostawić bez odcinka w sobotę tak więc użyłem dyktafon no i zabieram się do nagrywania dzisiaj chciałbym z wami wejść w taki dialog może dialog to za dużo powiedziane ponieważ no tylko ja będę mówił ale bym chciał żeby w komentarzach się wywiązała dyskusja a chciałbym z wami podyskutować o piwach świątecznych no w tym roku wydaje mi się że na, na polskim rynku piwnym pojawiło się kilka piw które nawiązują do świąt a takich piw chociażby jeszcze rok temu po prostu nie było. Przynajmniej nie było ich ważonych w Polsce. A w tym roku no to istny wysyp. Poczynając od kormorana świątecznego, amber zimowy, tatra grzaniec, noteckie, ciemne korzenne, jakieś miodowe, racibusz korzenny na miodzie i, i pewnie jeszcze kilka Piw by się znalazło, a browary restauracyjne też się wzięły za piwa świąteczne, na przykład w browarni uważano piwo świąteczne czekoladowe, no i oczywiście nie można zapomnieć o pińcie, która wypuściła stałta owsianego, a nazwała go po prostu wesołych świąt. No więc, jak widać, oferta jest no, całkiem szeroka. Wydawałoby się, że jest w czym wybierać, no tylko właśnie, czy jest w czym wybierać, czy to tak naprawdę dostajemy jakieś aromatyzowane lagery tylko. No i tutaj, no niestety raczej jest ta druga opcja. Nie wiem jak piwo z browarni, ale... No podejrzewam, że tam a, smak czekoladowy no to jest wydobyty przy pomocy jakiegoś słodu czekoladowego i będzie to a, piwo zgoła inne od a, całej reszty wymienionych. No i może jeszcze na przykład browar Cormoran pokusi się o coś lepszego, pomimo tego, że oni wypuścili piwo oczywiście a, dolnej fermentacji, ponieważ w browarze Cormoran nie będzie przez o, chyba nigdy praktycznie nie będzie stosowana górna fermentacja tak się wypowiedzieli przedstawiciele z browaru no po prostu nie mają odpowiednich warunków boją się mutacji droży. no i piwo świąteczne jest no tak jak mówiłem piwem dolnej fermentacji no ale na uwagę ale uwagę na pewno należy zwrócić na to, że jest to piwo o wysokim ekstrakcie, bo to aż 16,5 przy 6,1% alkoholu, no czyli zbytnio nie odfermentowali tego piła ale co jest ważne piwo zostało przyprawione ale nie jakimiś tam powiedzmy sobie sztucznymi aromatami ale są przyprawy takie jak goździki, cynamon, skórka pomarańczy, imbir, ziele angielskie, kardamon no i aromaty naturalne które, no nie brzmi to dobrze ale, no tak jak mówię, dużo przypraw zostało normalnych użytych yy, i to może skutkować dobrym piłem. Czytałem już wstępne opinie, że ponoć jest yy, za słodkie to piwo, no ale jak wyzdrowieje to pewnie z wielką przyjemnością go spróbuję no a poza tym co no, noteckie i ich piwo korzenne Ponoć ma być też gnieło szkorzenne, pewnie to będzie to samo. No też w kierunku świąt tutaj uderzają. Nawet specjalne stoiska pootwierali. Piwo ma mieć czterodniowy okres przydatności do spożycia, co wydaje się kompletnie śmieszne. I zostało to wytknięte browarowi nie tylko przeze mnie. No i oczywiście... E, browar się zaczął tłumaczyć no, najciekawsze było to, że e, no, wszystkie osoby, które zwracały browarowi uwagę na to, że jest to po prostu zwykły chwyt marketingowy zostały strasznie zrugane przez wielkich obrońców Noteckiego którzy pewnie daliby się pokroić za to piwo, a tak naprawdę e, no, nie wiedzą o co walczą ale mniejsza o to jeżeli ktoś jest ciekawy, jak takie, takie ataki wyglądały, no to na Facebooku, na, browar, na profilu Browaru Czarnków może sobie poczytać różne komentarze. E, ale nie to, ile to piwo jest, e, ale nie to, jaki to piwo ma termin ważności jest ważne. Ważniejsze jest to, że jest wlane do ciekawych butelek. Są to butelki 0,75 litra. Do tego zamykane, no takie porcelanowe, patentowe zamknięcie, pięknie wyglądają, ale też sporo kosztują. Za jedną butelkę trzeba zapłacić 12 zł na specjalnym stoisku, no sporo. Ale myślę, że ja bym chętnie spróbował korzynnego oraz jasnego piwa niefiltrowanego, Mogą być one dobre, aczkolwiek, tak jak mówię, korzenne może jakąś tam chemiczną sztucznością zalatywać, no ale niestety póki co tego się nie dowiem. Piwo jest do kupienia tylko w Prowarze oraz w Poznaniu w centrum handlowym M1. Nigdzie więcej go chyba nie ma i, i przez pewien czas nie będzie.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 Amber zimowy i Amber reklamuje piwo jako idealną bazę podgrzańca, czyli no, nie należy się spodziewać tutaj jakiegoś chmielonego piwa, raczej e, głęboko słodowe piwo. Ona jest o takiej podwyższonej zawartości alkoholu, no to jest prawie 7%, a, czyli sporo. No, jak się spisuje w grzańcach, nie mam pojęcia, ponieważ jeszcze nawet w sklepie nie widziałem tego Amberu, niedawno trafił do sprzedaży, Szkoda, że jest jedynie w puszkach, no ale, no cóż zrobić taka polityka browaru Amber, że zapakowali zimowego do puchy. Jest Tatra grzaniec nowym piwem, też na okres zimowy e, piwo już jest przyprawione, wystarczy je tylko podgrzać, no i ponoć możemy się raczyć pysznym grzancem. Ja Tatrę z pewnością spróbuję, ponieważ no już od jakichś dwóch tygodni leży u mnie w szafce no jakoś nie mam okazji żeby sobie tego grzańca zrobić no dzisiaj by mogło być dobre na rozgrzanie no ale skoro biorę leki no to oczywiście żadnego alkoholu wolę nie ruszać ponieważ no nie wiem jak to się skończy no ale myślę że jak wyzdrowieje to no, spróbuję tam Tatrę i zobaczymy, czy to się nadaje do picia. Pewnie lepszym wyjściem byłoby kupno Ambera zimowego i zrobienie sobie samemu grzańca, ale jak, jak ktoś nie lubi się bawić w jakieś tam powiedzmy gotowanie, gotowanie to można nawet za dużo powiedziane, ale jakieś tam przyrządzanie sobie czegoś bardziej skomplikowanego niż otwarcie puszki, no to Tatra Grzając zdaje się być produktem dla niego. W tym roku w okresie świątno zaproponowałem Wam Bernarda świątecznego, który tak naprawdę okazał się zwykłym, jasnym Bernardem ze świąteczną etykietą. Kiedyś też karkonosza świątecznego piłem, który też się okazał zwykłym karkonoszem ze świąteczną etykietą. W tym roku na święta co ja tam mogę spróbować? No postaram się. Tego kormorana, no i, i może trochę przed świętami. Tadres spróbuję, zobaczymy. E, czy to będą piwa? Dobre. No, szczerze mówiąc, bardzo liczę na kormorana. Zobaczymy, czy trafi się kolejne dobre piwo. A wy, jakie piwa lubicie pić w trakcie świąt? A powiem, że na święta planuję sobie na przykład sięgnąć po. Shimeya, nie wiem jeszcze czy po niebieskiego, czy po czerwonego. Mam jeszcze żółtego, no ale ten to no, jakoś mi się ze świętami nie kojarzy. Myślę, że po któreś z tych piw sięgnę. No i tak. Ogólnie y, dla mnie na przykład piwo klasztorne z Jabłonowa by było świetne na święta, ponieważ jest ciemne no, ciemnej górnej fermentacji z przeprawami i ma oszałamiający, śliwkowy aromat. To są dla mnie piwa świąteczne właśnie, górna fermentacja z takimi typowo bożonarodzeniowymi aromatami właśnie jak śliwki, jak rodzynki, jak jakiś kardamon, cynamon, goździki. Dla mnie to jest właśnie um, dobre piwo świąteczne. No, no nie powiem te dwa piwa, które wcześniej wymieniłem, czyli Bernard i Karkonosz, no to dla mnie to, to nie jest żadne świąteczne piwo. Przede wszystkim chociażby z tego względu, że jest to piwo jasne, no w żaden sposób jasne piwo mi się ze świętami nie kojarzy. Nie wiem, tak mam, że dla mnie świąteczne piwo musi być ciemne. Pozwólcie, że się mojej herbatki napiję. mi strasznie w gardle zasycha. Chociaż tak sobie pomyślałem, że przecież zdarzało mi się w tym takim świąteczno-zimowym okresie picia jasne piwa, które mi smakowały. No i to były oczywiście grzańce, które sobie sam przyrządziłem na podstawie tych jasnych piw. No i cóż, no grzańce, ja, ja jestem jak najbardziej tak. Część osób z pilnego środowiska zapewne popuka się w głowę i powie, że to jest jakaś E, piwna profanacja, to jest jak dodawanie soku do piwa, no ale co, ja lubię i w zimę e, jak najbardziej grzańcom mówię tak, zwłaszcza takim, gdzie sobie na przykład do piwa dodam goździki, laskę wanilii, pomarańcze. Są przy, przyprawy do grzańców, ale to o, powiedzmy za bardzo mi nie smakuje. Muszę spróbować. Eee, przepis na grzańca wymieszanego z żółtkiem jajka może być bardzo smaczna. Jeszcze tego nie próbowałem. Myślę, że warto spróbować, ponieważ no, jakieś nowe doświadczenie i... No, a nóż mi zasmakuje bardzo. A jak to jest z Wami? Lubicie grzańce? piecie tylko w domu? może pijecie, jak znajomi wam zaproponują, a tak naprawdę ich nie lubicie, ale głupio wam odmówić. A może się spotkaliście, a może się spotkaliście z tym, że sięgaliście pogrzańca w jakiejś knajpie. Ja muszę powiedzieć, że raz mi się to zdarzyło z kolegami z uczelni. Zaszliśmy do jakiejś sobie knajpki takiej raczej nie, nie wyglądającej zbyt zachęcająco a w środku się okazało, że pani może nam przygotować grzańca albo na soku malinowym, albo na miodzie. No oczywiście wybraliśmy wersję z miodem. No i przygotowanie tego grzańca było bardzo prymitywną czynnością. Wyglądało tak, że pani do kufli takich kamionkowych najpierw nałożyła płyżce miodu. Później pozwoliła wybrać nam piwo, na podstawie którego zostanie ten grzaniec. Przyrządzony, wybór nie był oszałamiający, ponieważ ograniczał się do bosmana czerwonego, bosmana zielonego, harnasia, jeszcze jakiegoś jednego piła, którego nie pamiętam, pewnie to jakaś tatra była albo coś w tym stylu. No, zdaje mi się, że wybrałem wtedy bosmana zielonego, ale nie mogę ręczyć albo Bosman zielony, albo Harnaś to był. E, no i tak przyrządzone hmm, może przyrządzone, no tak miód zalany piłem trafił na jakieś półtorej, może dwie minuty do mikrofalówki, gdzie został podgrzany. Pani nam dała do tego kufla po słomce. No i ja nieopatrznie szybko tą słomkę włożyłem, chciałem zamieszać sobie piwem. Skończyło się to tym, że jakaś co najmniej jedna trzecia tego piwa momentalnie się spiniła i wylądowała na stole na podłodze, także no, niestety, za dużo się go nie napiłem, a no ale muszę powiedzieć, że ta druga połowa, która została, z pewnością lepiej mi smakowała, niżby na przykład ten Bosman czy tam Harnaś smakował mi. Bez tego miodu. No, a jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że wtedy było naprawdę zimno. To było co około minus 5, minus 10 może nawet stopni. Eee, wracaliśmy z uczelni naprawdę przemarznięci. Dużo śniegu było. No i taki grzaniec, no. Przydatny był naprawdę. Cena tego piwa, no, grzanego. Myślę, że była też całkiem atrakcyjna, bo to było. 5 zł, przy czym zwykłe piwo również 5 zł kosztowało także no łyżka na szczęście prawdziwego miodu okazała się tutaj być darmową no a takie podgrzanie bossmana z miodem w zimę według mnie jest zdecydowanie lepsze niż męczenie się ze zwykłym bossmanem Cześć, tu mówi Pepe z Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych. Nie lubię hamstwa i parówek, ale dobre piwo lubię. Dlatego tak jak Wy teraz słucham podcastu o piwie. Trochę mi brakuje tego, że w Polsce nie ma jakiegoś takiego oparcia na ważenie piwa górnej fermentacji. Okres świątno to by było coś naprawdę e, pozwalającego piwowarom na popisy ponieważ no, można dodać różnych przypraw, można różne drożdże, zastosować różne słody i uważać piwa naprawdę wyśmienite e, no i przede wszystkim dla mnie piwa świąteczne to są właśnie te piwa górnej fermentacji e, no szkoda, że w Polsce się tego nie waży, ale, no, ale przyszła pinta, która nam e, kilka tutaj nowych piw zaserwowała w tym roku. Dodatkowo browar jabonowo otworzył swoją manufakturę piwną, gdzie również jedno piwo jest uważone metodą górnej fermentacji, czyli no można powiedzieć, że coś tam zaczyna się ruszać. No jest jeszcze browar na jurze, który również górną fermentację stosuje, czyli no już tutaj trzy browary, trzy w sumie, dwa, bo Pinta warzyw, prowarzy na lóże, no ale trzy projekty, trzy organizacje zaczynają tutaj wchodzić w górną fermentację i bardzo dobrze, być może reszta pójdzie ich śladem, no nie ukrywam, że nie łudzę się, że grupa żywiec czy kompania piwowarska zacznie nam serwować jakieś wyśmienite piwa górnej fermentacji czy, czy w ogóle jakiekolwiek ale myślę, że małe browary mogłyby wejść na ten rynek i pokazać klasę. No jak to będzie, zobaczymy. Dzisiejszy odcinek taki strasznie chaotyczny, ale nie miałem kiedy naprawdę się przygotować do tego nagrywania. Żadnych notatek, nie miałem wyszukanych żadnego pomysłu. Tak naprawdę znalazłem tutaj chwilkę czasu w trakcie, w trakcie tego, jak leżę chory, żeby wam coś opowiedzieć. Mam nadzieję, że nie wyszło jakoś bardzo fatalnie, że zaakceptujecie ten odcinek, a przy następnym postaram się lepiej przyłożyć. Mam nadzieję, że już będę zdrowy. Patrzę w kalendarz, że następny odcinek no to będzie akurat w wigilię wypadał, czyli, czyli trzeba będzie coś jeszcze bardziej świątecznego zorganizować chyba. No zobaczymy. Na razie nic nie obiecuję. A dzisiaj tak naprawdę miał być odcinek o dublu z latrapę, No ale niestety... moje... schorowane gardło oraz to, że biorę leki... skutecznie uniemożliwiły mi spróbowanie tego piwa. No szkoda, ponieważ... Byłoby to pierwsze zetknięcie moje z piwem trapistów, ale co się odwlecze, to nie ucieczę, a piwo, piwo cały czas nabiera sobie aromatu, ponieważ do końca terminu ważności ono ma tam chyba jeszcze półtora, czy półtora roku czy dwa lata, a także spokojnie jeszcze może sobie leżeć, dojrzewać. Zmęczyłem się troszeczkę tym gadaniem. Strasznie mi w gardle zasycha. Także myślę, że powoli, a nawet bardzo szybko trzeba kończyć. Nie wiem, czy dotarła do Was ta informacja, ale zostałem zaproszony do wywiadu w internetowym radiu Kontestacja. No i pojawił się taki mały problem że nie mam przy pomocy czego tego wywiadu przeprowadzić ponieważ no, dyktafonu nie mogę podłączyć sobie do komputera co prawda posiada on wyjście liniowe ale jeżeli je łączę z wejściem mikrofonowym w laptopie no to naprawdę dzieje się tragedia to jest jeden wielki szum i tak naprawdę moja karta z żadnym mikrofonem nie chce współpracować i Ogłosiłem, że Zaczynam zbierać pieniądze Na mikrofon USB Żeby móc Podłączyć go sobie Do komputera I nie martwić się o to, że coś mi szumi Coś mi nie pasuje Tak, jeżeli byście Chcieli w ramach Na przykład świątecznego prezentu Dorzucić się do tego mikrofonu No to serdecznie Was zapraszam I od razu z góry za to Dziękuję do tej pory dwie osoby się dorzuciły. No i muszę powiedzieć, że 25% kwoty udało mi się uzbierać. No, jeszcze potrzebuję 75% pozostałe, czyli tak naprawdę to jest 150 zł. No, to nie jest mało. Zdaję sobie z tego sprawę no ale jakby ktoś miał jakąś tam zbędną dychę dwie, trzy, 5 no to oczywiście może się dorzucić, za co będę oczywiście bardzo, bardzo wdzięczny do tej pory dołożyli się do mikrofonu Mateusz Lesiowski oraz Robert Kessling z podcastu Five O'Clock serdecznie im dziękuję dziękuję Mateuszu, dziękuję Robercie no i nie ukrywam liczę na wsparcie od jeszcze następnych osób i mam nadzieję, że uda mi się ten wywiad nagrać przed świętami. On by miał się ukazać równo za 10 dni, od kiedy nagrywam. Dzisiaj jest piątek, czyli on by miał się ukazać drugiego dnia świąt, czyli w poniedziałek. No ale oczywiście bez sensu byłoby kupowanie mikrofonu tylko i wyłącznie po to, żeby jednego wywiadu udzielić. Także pomyślałem sobie, jeżeli uda się nam zebrać pieniądze na ten mikrofon, to można by było zorganizować tak myślę raz w miesiącu takie spotkania na Skype'ie które połączone by były ze wspólną degustacją oraz wspólnym nagrywaniem podcastu, wtedy każdy kto by chciał by mógł sobie zadzwonić do mnie na tego Skype'a byśmy stworzyli jakąś konferencję i byśmy mogli w kilka osób porozmawiać na temat jakiegoś wcześniej wybranego wspólnie piwa Myślę, że to bardzo ciekawa propozycja. To by bardzo uatrakcyjniło podcast. A w końcu byście mogli wziąć taki czynny udział w nagrywaniu. Każdy by mógł coś od siebie powiedzieć. Mnie się pomysł podoba. Mam nadzieję, że Wam również. Drodzy słuchacze, jeżeli ktoś z Was Chcę się dorzucić na ten mikrofon, no to zapraszam na stronę opiwiewordpress.com i u góry strony, po prawej stronie jest taka zakładeczka Wesprzej Podcast, tam możecie kliknąć i są podane dane do przelewu. Jest również opcja PayPala uruchomiona. Jeszcze raz Wam od razu z góry dziękuję. Z tego miejsca chciałbym również pozdrowić wszystkich słuchaczy wolnych mediów, którzy podcastu słuchają. Chciałbym pozdrowić również wszystkich słuchaczy kontestacji, którzy również słuchają podcastu przez stronę kontestacja.com i chciałbym pozdrowić wszystkich klientów Piwoteki Narodowej, którzy być może również teraz słuchają tego podcastu, ponieważ w Piwotece trzy razy dziennie są puszczane moje audycje. Pozdrawiam was wszystkich, życzę wam wesołych świąt, ponieważ na następny raz no, już w trakcie wigilii się usłyszymy, tak więc e, mam nadzieję, że w momencie, kiedy będziecie słuchać następnego odcinka podcastu, już będziecie się cieszyć z tego, co wam Mikołaj pod choinką zostawił. Do usłyszenia za tydzień, już w trakcie świąt mówił Bania, na razie.